Proszę Państwa, było patetycznie, dramatycznie, barwnie, a teraz będzie bardziej romantycznie. Jeżeli dobrze domyślam się, co przygotował na dzisiejszy koncert Andrzej Mierzyński, Andymian. Andrzej Mierzyński jest inicjatorem tych koncertów. To on po raz pierwszy cztery lata temu koncertował właśnie z tamtej strony ratusza. Proszę Państwa, jego koncert dzisiejszy będzie takim działaniem że tak powiem wielokanałowym. Andrzej pisze wiele muzyki teatralnej, stąd nic dziwnego, że zaprosił na swój dzisiejszy koncert grupę teatralną Zmysłu. O, zbogacony będzie również o, o piękny głos Elżbiety Mierzyńskiej, oh. prywatnie żony artysty. Oh, oh, oh. Elu, jeszcze oh. będą fotografie. Powiedz proszę o, o tym teatrze, o, mm -hmm. o fotografiach Teatr Zmyzostrudy prowadzony jest przez młodego scenarzystę, reżysera i twórcę tego teatru, młodą, przyjemną, śliczną dziewczynę Monikę Kazimierczyk. Pracuje ona z młodzieżą, która potrzebuje teatru i sceny dla pokazania swoich emocji ma na koncie wiele nagród i wyróżnień na festiwalach teatralnych w całej Polsce. W ubiegłym roku tylko teatr odniósł najwyższe nagrody w ogólnopolskim przeglądzie teatrów niesfornych Galimatia w wojewódzkim przeglądzie teatrów młodzieżowych Bakcyl, w Brodnickiej Uczcie Teatralnej Bud, w Płośnickim Lecie Teatralnym. Ja wymieniłam tylko z ubiegłego roku. Proszę zobaczyć jaka to pracowita, utalentowana młodzież i jaka wspaniała Monika Kazimierczyk. I właśnie oni dzisiaj ta grupa swoim ruchem scenicznym, swoim ciałem będą ilustrować muzykę tak, jak ją czują. Będzie nie tylko teatr. Jeszcze będą dwie prezentacje fotograficzne. Pierwszą, którą Państwo obejrzą, będzie w wykonaniu Jacka Kowalskiego. Przygotował, myślę, że taką troszeczkę liryczną, modlitewną prezentację. A druga pod koniec dzisiejszego grania z moim udziałem tak się złożyło, jest zrobiona przez Jacka Kowalskiego. Jacek Kowalski jest człowiekiem kilku zainteresowań, ale fotografia jest tą dziedziną, którą zajmuje się od dawna. Ojej, pomyliłam chyba. Ostatnią prezentację przygotował Wiesław Głownia. Pierwszą Jacek Kowalski, który robi zdjęcia od bardzo dawna, a ostatnią Wiesław Głownia, który robi zdjęcia od niedawna i ograł tylko jeden temat, róże. A dlaczego róże, to Państwo zobaczą w finale tego koncertu, bo ona odegra pewną ważną rolę. Proszę Państwa, a śpiewać będzie Pani Elżbieta Mierzyńska, a ja na szczęście śpiewać nie będę, zostawiam Państwa już z artystami.